To są informacje Polskiego Radia 24. Program SAFE na polskich warunkach. Szef rządu wraca z unijnego szczytu na Cyprze. Kryzys wizerunkowy w PKO przez aferę zonda krypto. Przedstawiciele związków sportowych domagają się dymisji Radosława Piesiewicza. To największe tego typu spotkanie w Europie Środkowo-Wschodniej. Dobiega końca Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Minęła 15. Łukasz Pastor. Dzień dobry. Z dobrymi wiadomościami dla Polski wraca z Cypru premier Donald Tusk. Odbył się tam unijny szczyt szefów państw i rządów Unii Europejskiej. Jesteśmy coraz bliżej otrzymania nisko oprocentowanej pożyczki z programu Safe, mówił premier. I dodał, że prawdopodobnie uda się otrzymać wsparcie na polskich warunkach. Dostałem zapewnienie ze strony szefowej komisji i jej teamu, że zrobią wszystko, żeby polski pomysł a to w jaki sposób wziąć tą pożyczkę został uwzględniony. Chodzi o to, żeby ta pożyczka nie wpływała na deficyt finansów publicznych w Polsce, więc mam nadzieję, że to zostanie zaakceptowane. Podpisanie z Komisją Europejską umowy pożyczkowej jest kwestią kilku najbliższych dni. Tak mówiła dziś pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program to 150 miliardów euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek. Przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Sprowadzenie prezesa Zonda Krypto do Polski może być trudne. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek potwierdza. Przemysław Kral ma izraelski paszport. Według ustaleń Onetu wyjechał do Izraela. Co do tej kwestii polskie służby nie mają jednak pewności. Jeżeli faktycznie prezes Zonda Krypto przebywa w Izraelu, to sprawa się skomplikuje, mówi Waldemar Żurek. Najpierw musimy mieć absolutną pewność, że pan Kral przebywa w Izraelu. Jedno jest pewne, że ma na pewno izraelski paszport, ale jak państwo wiecie, osoby, które przygotowują się do różnego rodzaju przestępstw stosują różne metody zabezpieczania tych pieniędzy, które ukradły, czy też własnej osoby. Polska ma podpisane umowy ekstradycje, ale wiemy też, że są państwa, które nie wydają własnych obywateli. Śledztwo dotyczące afery Zonda Krypto jest wielowątkowe. Dotyczy nie tylko osób prywatnych, które straciły swoje środki, lecz także powiązań politycznych. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się poszkodowanych. Według śledczych straty mogło ponieść kilkadziesiąt tysięcy osób. Afery Teraz Krypto rzuca także cień na Polski Komitet Olimpijski. Cyfrowa giełda była sponsorem generalnym pko i fundatorem nagród dla medalistów olimpijskich. Żądamy dymisji Radosława Piesiewicza. To wspólne stanowisko przedstawicieli związków sportowych po spotkaniu z ministrem sportu i turystyki na Stadionie Narodowym. pko jest pogrążony w kryzysie wizerunkowym. Będziemy wyjaśniać tę aferę, powiedział Jakub Rutnicki. Jak dodał, powstanie zespół roboczy, który wyjaśni działania Radosława Piesiewicza. Polscy olimpijczycy nie mogą spieniężyć swoich tokenów. Łącznie firma za wyniki w tegorocznych zimowych igrzyskach miała im przekazać w formie nagród prawie 1,5 miliona złotych. W informacjach Bliski Wschód. Amerykańska blokada irańskich portów nie powinna na razie doprowadzić do załamania gospodarki Iranu. Tak oceniają zachodni analitycy. Według ekspertów presja będzie rosła, ale jej skutki mają być odczuwalne raczej w ciągu tygodni lub miesięcy, a nie natychmiast. O szczegółach Wojciech Cegielski. Analitycy Global Risk Management oceniają, że Iran może zacząć ograniczać wydobycie ropy w ciągu kilku tygodni, gdy zabraknie miejsca do jej magazynowania. Eksperci podkreślają jednak, że to nie musi oznaczać natychmiastowego załamania Finansów państwa. Inni specjaliści mówią, że realny materialny efekt blokady pozostaje na razie ograniczony. Iran eksportował w marcu niemal 2 miliony baryłek ropy dziennie, a przed wejściem blokady zgromadził bardzo duże zapasy na morzu i w tranzycie. To daje Teheranowi czas. Zdaniem analityków dopiero długotrwała blokada mogłaby mocniej uderzyć w budżet produkcję i pozycję negocjacyjną władz Wojciech Cegielski Polskie Radio. Dobiega końca 18. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. To największe tego typu spotkanie w Europie Środkowo-Wschodniej. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. EKG przez lata stało się miejscem opiniotwórczym, mówi inicjator kongresu Wojciech Kuśpik. To, o czym rozmawiamy tutaj na kongresie, za miesiąc, dwa, trzy, pięć, zaczyna funkcjonować. Zaczyna być realizowane już w praktyce, czy w formule regulacji, czy w formule konkretnych projektów. No, rzeczywiście to jest takie miejsce, gdzie jest gigantyczne, Antyczny networking, a z drugiej strony ta opiniotwórczość. I o to chodzi w takich wydarzeniach. W trzydniowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rządu, biznesu, przedsiębiorcy, naukowcy oraz dziennikarze. Główne tematy skupiały się wokół obronności, bezpieczeństwa i nowych technologii. Polskie Radio było patronem wydarzenia. To były informacje Polskiego Radia 24. Słońce na przemian z chmurami w całym kraju. Termometry pokazują od 12 stopni na krańcach wschodnich i na południowym zachodzie do 18 na Kujawach, po Morzu i miejscami w Wielkopolsce. Chłodniej na samym wybrzeżu oraz na Podhalu około 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty. Kitty. Niemal w całej Polsce jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie koło Poznania i w Starachowicach umiarkowana. Ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca, pochodzi 55% energii elektrycznej w sieci. Do 16 zaleca się używanie urządzeń elektrycznych, aby wykorzystać nadmiar energii. W zlewni Górnej Warty i Górnej Noteci utrzymuje się susza hydrologiczna. Na niemal całym obszarze Polski, oprócz rejonów zachodnich, występuje wysokie zagrożenie pożarowe. Na Mazowszu i Lubelszczyźnie bardzo wysokie. Nie mat.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 Osiem minut temu minęła godzina 15. Ewa Wasążnik, witam Państwa ponownie. Dzień dobry i zapraszam. Komentarz. Zgodnie z zapowiedzią będziemy rozmawiać o aferze Zonda Krypto. Z nami pan Szymon Jadczak, WPPL. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Jak pan ocenia prawdopodobieństwo tego, że prezes Zonda Krypto jest w Izraelu? Zwłynęło postawione pytanie. Prezes są takie, to jest I co to może oznaczać i y, y, dla osób, które są. Zyskają pewnie status pokrzywdzonych w tej sprawie? Dla nich to nic nie oznacza, bo ich pieniędzy i tak już nie ma i, i on tak jak uczy doświadczenia, w, piramidach finansowych, którą się okazała ta Krypto, no i raczej wszystkim tym ludziom radziłbym no, zapomnieć o tych pieniądzach i iść do przodu, bo tych pieniędzy się już nie da odzyskać. Co w tej sytuacji może zrobić polskie państwo, polskie wymiar sprawiedliwości, polskie służby? Hmm. Mogłoby zrobić bardzo wiele. Na pewno mogłoby działać od no, od pięciu lat, bo to od pięciu lat właściwie trwa zabawa z tą giełdą w Polsce. Ale nie zrobiło nic i dzisiaj to już, jak powiem, jest po ptakach, bo giełda upadła, jest w Izraelu, pieniędzy nie ma, wszystko jest wyczyszczone. A prokuratura, zresztą opisywaliśmy w tym tygodniu, że prokuratura się skompromitowała, bo najpierw wyznaczyli prokuratora, który się wyłączył po jednym dniu. Potem hmm, prokurator, który miał prowadzić śledztwo, nie byłoby w pracy. Jak się okazało, że pan na wakacje, potem hmm, nie było, nie było do dokumentu, żeby wejść do tych wszystkich do tych lokali i zabezpieczyć dowody. No jeśli co Państwo mogłyby zrobić, to powiem, cokolwiek. Także Mówi pan o, na razie nie robi nic. Mówi pan o kompromitacji, o kapitulacji wymiaru sprawiedliwości. Z czego to wynika? Mimo z tego, że minister Żurek i jego podwładni zajmują się polityką, ściganiem poprzedników, zamiast się zająć pracą i zwykłymi obywatelami tym, co się dzieje w tym kraju. A to, co się dzieje w tym kraju, to nie jest tylko polityka i rozliczanie PIS-u, tylko na przykład właśnie zajmowanie się taką zorganizowaną przestępczością gospodarczą. A niestety tutaj Naczelnikiem prokuratury, która właśnie ma, miała zajmować się tą sprawą, został kolega Romana Giertycha, który, który nadzorował umorzeniem mu sprawy, który właściwie no nie ma żadnych osiągnięć prokuratorskich oprócz tego, że się dobrze dogaduje z politykami, więc no, co mogło być nie tak. No. Zabrakło determinacji, woli politycznej, kompetencji, narzędzi. A, zabrakło wiedzy, kompetencji, ale zabrakło też rozsądku i tego, co jest naprawdę ważne. No, tak jak powtarzam, no, ważne jest ściganie po prostu pospolitej, regularnej przestępczości, a nie jałowe polityczne spory. I dopóki tego w prokuraturze i w Ministerstwie Sprawiedliwości nie zrozumieją, no to nic się tu nie zmieni. Czy przyjęcie ustawy, tej, której losu obserwowaliśmy, dwukrotnie wetowanej przez prezydenta Karola Wrockiego, zmieniłoby coś w sytuacji tych osób poszkodowanych i w ogóle w aferze zonda krypto? Ja przede wszystkim chciałbym zapytać tych wszystkich posłów senatorów, dlaczego oni dopiero po koniec 25 roku przyjmowali tę ustawę, a nie, a nie na przykład dwa, trzy lata wcześniej. Ale nawet, nawet przyjęcie teraz rzeczywiście no, dawałoby KNF-owi możliwość y, zamknięcia tej strony. Ona by nie działała w Polsce. Tak? Mm, to by było jakimś tam wiem, ostrzeżeniem, no, ileś osób by nie straciło pieniędzy. Więc, więc tak, to by coś, coś dało. Czy da jej przyjęcie? Bo o tym, że prace trwają. Słyszymy o projekcie Polski 2050, nad którym gotów jest także pochylić się prezydent Karol Nawrocki. Ta ustawa jest niezbędnie potrzebna w tej sytuacji. Pytam o to w kontekście wniosków, lekcji wyciągniętej z tego, czego jesteśmy świadkami. Już zostawiam na marginesie te powiązania polityczne. To, o czym mówi premier Donald Tusk, czyli wątki rosyjskie w tej aferze i skupiam się tylko na tych konkretnych stratach, konkretnych szkodach, konkretnych ludzi i nauczki, która płynie na przyszłość z, tych, z tego ich bolesnego doświadczenia. To ja powiem tak, no na koniec dnia złąta krypto nie okazała się żadną giełdą kryptowalut, tylko zwykłym hanskim oszustem, a nie potrzebujemy specjalnej ustawy, żeby ścigać bandytów w tym kraju, bo mamy prawo karne.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 Hmm. Dzisiaj a propos kolejnego odprysku afery Zonda Krypto mamy oświadczenie przedstawicieli y, Związków Sportowych w Polsce, m, nawołujących y, y, prezesa PKO u pana Piesiewiczatu do natychmiastowej y, dymisji. Dla pana ten wątek jest jednym z istotniejszych czy jednak bardziej pobocznych w tej aferze? tam twarzą, twarzą tej afery, a, a, a ten... Ten syn, który zawiesił na swoim na, na gmaku PKO, stał się jakimś symbolem afery. No ale to nie on te pieniądze wyprowadził, więc no. Oczywiście on się skompromitował i powinien się podejść do dymisji, bo po prostu wpakował cały polski sport w kompromitację. No, ale jak widzimy, no honoru nie ma i trwa na stanowisku. Na ile ten szyld zonda krypto na siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego rzeczywiście był takim czynnikiem uwiarygadniającym tę giełdę, to przedsiębiorstwo, tych ludzi związanych z zonda krypto w oczach, ewentualnych klientów, tych, którzy zdecydowali się zainwestować tam swoje pieniądze. No i za to właśnie pan Pisiewicz trochę powinien się smażyć piekle, bo wiele osób mówi, że... Uwierzyło w giełdę, bo reklamowali ją właśnie sportowcy, którzy mają autorytet, PKO, olimpijczycy, ludzie, którym się zazwyczaj ufa, którzy mają autorytet i naprawdę ludzie tracili pieniądze z tego powodu. I to jest bezpośrednia odpowiedzialność pana Piesiewicza. To, co słyszymy w tej chwili o tej aferze, liczba osób poszkodowanych, liczba osób, które zgłaszają się do prokuratury, do organów ścigania, to jest pana zdaniem wierzchołek góry lodowej? Czy jest już wyczerpane, wyczerpane to grono osób ewentualnie poszkodowanych w tej aferze? Nie, nie chcę szacować grona osób, bo to różne osoby różne kwoty tam mhm. lokowały, ale wydaje mi się, że dojedziemy do miliarda w stratach, które wygenerowała ta afera. To jest temat na Komisję Śledczą, tak jak mówi o tym Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty? Absolutnie nie, bo, bo w tej aferze są tłumaczone wszystkie opcje polityczne, więc ta Komisja Śledcza była tylko pozorowaniem pracy, bo wszyscy mają tutaj bardzo dużo do ukrycia. Raczej by to tylko komplikowało pracę służb i prokuratury, a nie pomagało wyjaśnieniu czegokolwiek. Pan Szymon Jadczak WPPL był z nami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Gość Polskiego Radia 24. Pan mecenas Tymoteusz Poprocki, Kancelaria Poprocki, Wojciechowski partnerzy z nami teraz. Dzień dobry, panie mecenasie.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 że możemy stać się poszkodowanym w aferze zonda krypto.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 a pozostałym osobom został wyrok na pamiątkę, oczywiście zasądzający i uwzględniający roszczenia, które w żaden sposób jest niewykonalny i w pewnym zakresie, obawiam się... E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 Uh, my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 do działania prokuratury i puste y, portfele bitcoinów i kryptowalut osób pokrzywdzonych. No tak mhm. nam się rysuje na teraz ta afera. Mówi pan o możliwości pozwów cywilnych, ale jak pozywać w procesach cywilnych y, osoby, y, mam tutaj na myśli prezesa y, tej giełdy, o której rozmawiamy, y, który jak wszystko na to wskazuje jest w Izraelu i stamtąd raczej do Polski nie wróci, bo będzie chroniony y przez izraelskie prawo jako człowiek z izraelskim paszportem.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 Ogłoszenie społeczne. To są informacje polskiego Radia 24. Minęła 15.30, Łukasz Pastor. Zapraszam. Polskie F-16 przechwyciły dwa rosyjskie Su-30 nad Bałtykiem. Każde naruszenie bezpieczeństwa Polski i regionu spotka się z natychmiastową reakcją NATO, napisał na portalu X wiceszef Monu Cezary Tomczyk. Do tej sprawy będziemy wracać w kolejnych informacjach. Prezydent Karol Nawrocki ma pełną wiedzę o sprawie zonda krypto i pełen wgląd w dokumenty służb, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak zaznaczył rząd, przedstawił dwie ustawy, które mają zapobiegać takim sytuacjom, ale to się nie udało z powodu weta prezydenta. Kancelaria prezydenta miała pełne dane. Z danych, które prokuratorzy mi przedstawili, od 2023 roku mamy, jeśli chodzi o poszkodowanych, Kwoty wskazywane na miliard 180 milionów plus ponad 200 milionów kradzieży już kryptowalut. Minister Żurek był pytany o doniesienia onetu. Według portalu prezes zonda Krypto, Przemysław Kral nie został dotychczas przesłuchany przez prokuraturę, ponieważ przebywa w Izraelu. Szef resortu sprawiedliwości powiedział, że jeszcze by tego nie przesądzał, ponieważ on sam nie wie tego na 100%. Poszkodowanymi w aferze Zonda Krypto są polscy olimpijczycy. To ta giełda kryptowalut jest sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i fundatorem nagród dla medalistów. Zonda Krypto miała im wypłacić prawie 1,5 miliona złotych. Dziś na ten temat rozmawiali na Stadionie Narodowym w Warszawie minister sportu i prezesi związków sportowych. Wystosowali oświadczenie, w którym nawołują do dymisji prezesa pko u Radosława Piesiewicza, mówił wielokrotny olimpijczyk Robert Korzeniowski. Wzywamy prezesa Radosława Piesiewicza do niezwłocznego złożenia dymisji spełnionej funkcji. Szczegóły na portalu Polskie Radio 24.pl. Sąd okręgowy w Białym Stoku uchylił uniewinnienie i warunkowo umorzył sprawę byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza. Był oskarżony o potrącenie rowerzystki na oznakowanym przejściu dla pieszych w Hajnówce. Prokuratura zarzucała Cimoszewiczowi, że nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nieuważnie obserwował drogę i nie zachował szczególnej ostrożności, gdy zbliżał się do przejścia. Zarzucała mu też, że uciekł z miejsca zdarzenia. Polityk nie przyznał się do spowodowania wypadku.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 Tak, dużo jest innych, dużo, tak, Zosia. Kolorowych motylków. O, przysiadł. no? A Ty powiesz proszę, jak Ci się podoba, jaki motylek najbardziej? Niebieski. Motylarnie w Łodzi można zwiedzać w ramach biletu do zoo. Dzień w Polskim Radiu 24 No to my, jak motyle, lecimy dalej z naszym wczesnopopołudniowym programem w Polskim Radiu 24. Stan dnia. I temat, o którym już była dziś mowa. Związki sportowe wezwały prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza do podania się do dymisji. To efekt dyskusji, którą zorganizował minister sportu i turystyki po aferze ze sponsorowaniem polskiego sportu przez giełdę kryptowalut Zonda Krypto. Na Stadionie Narodowym, na którym odbyła się ta narada jest Mariusz Pieśniewski, nasz reporter. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie są główne wnioski po tym spotkaniu? Prezesi Związków Sportowych wystosowali specjalne oświadczenie, a w nim uznali, że afera Zonda Krypto i sponsorowanie przez tę spółkę polskiego olimpizmu mocno naczerpnęło dobry wizerunek polskiego sportu, mówił czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. niniejszym uczestnicy spotkania na Stadionie Narodowym, w którym wzięli udział przedstawiciele Związków Sportowych oraz Świata Olimpizmu, wzywamy prezesa Radosława Piesiewicza do niezwłocznego złożenia dymisji pełnionej funkcji. Minister Sportu Jakub Rutnicki mówił, że on i działacze sportowi, także olimpijczycy przybyli tutaj po to, aby wyrazić jednoznaczne stanowisko dotyczące ochrony wizerunku polskiego sportowca. Wizerunek polskiego sportowca, sportowca musi być i jest święty, to jest nasze dobro narodowe, którego musimy strzec, ale też zdajemy sobie sprawę, że ostatnie tygodnie i gigantyczna afera wizerunkowa dotycząca Polskiego Komitetu Olimpijskiego najbardziej dotyka polski sport, polskich sportowców i Polski Komitet Olimpijski. I tak powiedział minister. Zapowiedział także opracowanie zmian legislacyjnych, które uniemożliwiłyby zawieranie umów sponsorskich podobnych jak ta PKO z zonda krypto. Nowe przepisy będą powstawać we współpracy kilku resortów. Tak, przygotowujemy rozwiązania w, w porozumieniu z Ministerstwem Aktywów Państwowych, z monem, żeby też zabezpieczyć naszych sportowców na wypadek takich kolejnych. Mam nadzieję, że już nigdy w przyszłości tak dramatyczne sytuacje się nie wydarzą you. <laughs> Ja pytałem też po konferencji ministra, jakie konkretne mogą być to zmiany legislacyjne. Minister zapewnił, że te prace rozpoczną się bardzo energicznie, ale no nie chciał mówić jeszcze o szczegółach. Mówił oczywiście o tych szczegółach tych dwóch projektów, które jeśli chodzi o ochronę osób, które inwestowały w kryptowaluty były, ale zostały jak wiemy zawetowane przez pana prezydenta. Natomiast sprawa, jeśli chodzi o o sportowcu sprawa ma też wymiar międzynarodowy, bo pamiętajmy, że Polska chce starać się o zorganizowanie igrzysk olimpijskich na najprawdopodobniej w 2040 roku. Tak też jakiś czas temu zapewniał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. No a taka afera ze sponsorem tytularnym PKO może w takich planach przeszkadzać. Mówiła o tym m.in. kolarka i olimpijka Maja Włoszowska, która jest członkinią Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jest apel, jest wspólne stanowisko ponad 70, ponad 60 związków sportowych z ponad 70, czyli można powiedzieć, że jest to przytłaczająca większość. To też nie oznacza, że szef pko u pod tym naporem tego zdania za chwilę będzie ustępował, bo też, żeby nawet odwołać, gdyby nie chciał się podać do dymisji, gdyby chciano odwołać szefa PKO-lu. To nie jest to taka prosta sprawa. Te procedury muszą być wszystkie wypełnione. No i właśnie jak to dalej będzie się toczyło, tego nie wiemy. Natomiast działacze związków sportowych podkreślali, że w przeciwieństwie do tych indywidualnych umów sponsorskich, jeśli chodzi o sportowców, to oni mogą w tych umowach indywidualnych zawierać różne klauzule. Mogą po prostu nie zgadzać się na określonego sponsora. Tak w przypadku PKOL i udziału na igrzyskach olimpijskich no to tacy sportowcy nie mają nic do powiedzenia, jeśli chodzi o konkretnego właśnie sponsora i potem występują właśnie z takim logotypem na swoich, w swoich mediach i też prezentują się. I jednocześnie No ten, wtedy ten wizerunek sportowców może być nadszarpnięty. Jak będą wyglądały te konkretne Rozwiązania legislacyjne w przyszłości będziemy tę sprawę monitorować. Robi to dla Państwa już teraz Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, bardzo dziękuję. Gość Polskiego Radia 24. Połączył się z nami pan pułkownik Andrzej Derlatka, były szef agencji wywiadu, były polski ambasador w Korei Południowej. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy od informacji, która bardzo niedawno do nas dotarła. Polskie F-16 przechwyciły rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. Realne zagrożenie czy test odporności i test reakcji polskich i natowskich sił na takie incydenty? No oczywiście, że to drugie, bo nie, nie jesteśmy atakowani obecnie przez Rosję i raczej nic nie wskazuje na to, żeby Rosja poważyła się atak na nas przynajmniej jednym samolotem, to z całą pewnością. No to oczywiście te samoloty wykonują jakąś funkcję polityczną, pokazując, że Rosja jest aktywna, że Rosja jest groźna i że musimy na nią uważać, a z drugiej strony niektóre przynajmniej z nich wykonują też misje szpiegowskie, to znaczy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 No to są rzeczy rutynowe dla działań rozpoznawczych, które prowadzą wszystkie armii świata. Dlaczego dochodzi do tego właśnie dzisiaj, właśnie teraz? Czy to ma jakiś, może mieć jakiś związek z tym wywiadem, który premier Donald Tusk brytyjskiej prasie udzielił i mówił o tym, że to rosyjskie zagrożenie dla Europy jest bardzo realne i że również to jest test dla relacji transatlantyckich? No, jeśli chodzi o to, co robi lotnictwo rosyjskie, ja myślę, że tutaj jest pewnego rodzaju rutyna raczej. Mm. Nie jest to reakcja na jakąś wypowiedź tego czy innego polityka, w tym przypadku bardzo ważnego polityka polskiego. Natomiast oczywiście k, k, takiego takiej sytuacji, że Rosja w ciągu kilku miesięcy mogłaby zaatakować jakiś kraj natowski, to raczej nie ma. To raczej ja traktuję wypowiedź premiera jako taką, powiedzmy, takie przygotowanie do tego, co działo się na Syprze, Bo tam między innymi omawiano sprawę przygotowań na Unii Europejskiej do działań obronnych, ponieważ znaczna część naszych słuchaczy na pewno nie wie, że w traktacie o utworzeniu Unii Europejskiej w artykule 42.7 jest stwierdzenie, że Unia jest również sojuszem obronnym i przy czym te rozwiązania unijne są znacznie mocniejsze od tego co znamy z artykułu piątego traktatu waszyngtońskiego, ponieważ w przypadku traktatu waszyngtońskiego artykuł piąty mówi o tym, że państwa są już podejmą działania wspierające jakieś, natomiast nie ma mowy o konkretach i ja nawet żartuję, że jakieś państwo może wysłać notę protestacyjną i to też będzie wypełnienie tekstu artykułu piątego. Natomiast w przypadku Unii Europejskiej jest mocne stwierdzenie, że w przypadku zaatakowania, które państwa Unii Europejskiej, wszystkie inne przechodzą temu państwu z pomocą, również militarną, więc tutaj, mm. tutaj to jest znacznie mocniejsze niż w artykule 5 traktatu waszyngtońskiego. No, fakt jest faktem, że prezydent Trump, generalnie politycy amerykańscy mówią o tym, że Europa powinna przejąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. To nie oznacza wcale krachu NATO nie oznacza dlatego, że Stany Zjednoczone nie wypełnią swoich zobowiązań. Z punktu widzenia amerykańskiego brzmi to tak, że jeśli będą siły amerykańskie zaangażowane na innych teatrach, na przykład na Dalekim Wschodzie, w obronie Tajwanu, czy w obronie Japonii, tudzież na Bliskim Wschodzie, to nie będą mieli siły ani środków, żeby wymagać Europie. Więc Europa musi być wystarczająco silna, żeby sama się obronić. To nie, nie ma, ma żadnej sprzeczności. Zapytam prowokacyjnie, panie pułkowniku, a czy to nie daje pretekstu Stanom Zjednoczonym, a właściwie pretekstu nie może dać pretekstu prezydentowi Donaldowi Trumpowi, żeby Stany Zjednoczone z NATO się wypisały. No bo skoro Europa jest taka świetna i tak świetnie potrafi dbać o swoje bezpieczeństwo, no to Stany Zjednoczone mogą skupić się na swoich strategicznych celach wyrażanych w tej strategii bezpieczeństwa, która na początku no, roku ujrzała światło dzienne. Tak. tak. strategia bezpieczeństwa mówi o tym, że Ameryka ma się przede wszystkim skupić na swojej obronie, a nie na obronie reszty świata. Więc to jest jednoznaczne stwierdzenie. Przy czym nie jest to wymysł prezydenta Trumpa, bo o tym jest mowa od wielu lat. To nie jest sprawa, która dzisiaj się urodziła. No ale prezydent Trump, to... panie pułkowniku, jako jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy amerykański tak. prezydent mówi o tym możliwym wyjściu Stanów Zjednoczonych z NATO. Istotnie. Zarówno w czasie pierwszej kadencji, jak i obecnie. Tam o tym wspomina. Natomiast patrząc na to od strony realnej, no, no, no, ja nie chcę po prostu w meandry retoryki polskiej, mm -hmm. jego, powiedzmy, wybitnych zdolności negocjacyjnych, którymi się on zresztą przechwala. To jest raczej kwestia negocjacyjna jego retoryki, a nie jakichś konkretnych zamiarów amerykańskich. Nie ma żadnych symptomów, podkreślam, żadnych symptomów, żeby Stany Zjednoczone zamierzały się na to Pisać. Byłoby to zresztą sprzeczne z podstawowymi interesami Stanów Zjednoczonych, bo o czym wspomnieliśmy, o tym w różnych teatrach działań wojennych, oczywiście e, antycypując ewentualne nieszczęścia typu wojny, to trzeba widzieć Atlantyk, że ma dwie strony że Amerykanie nas bronią od jednej strony, ale my bronimy Amerykę od drugiej strony. Więc z punktu widzenia amerykańskiej jest to niezbędne, żeby mieć zabezpieczenie od drugiej strony Atlantyku. To jest niezbędne hmm. dla nich, żeby czuć się bezpiecznie. Więc tutaj zresztą partia demokratyczna jednoznacznie stwierdza, że wszelkie Chore pomysły o wyjściu z NATO nie znajdują poparcia ani w Partii Demokratycznej, ani też i w społeczeństwie amerykańskiej, więc tego, tego nie będzie. No bo my też chyba nie możemy mieć złudzeń, panie pułkowniku, że Europa sama bez wsparcia amerykańskiego nie jest się w stanie skutecznie bronić przed zagrożeniami, głównie ze wschodu. Tak i wzajemnie. To nie I jest wzajemnie. tak, że Europa słaba Europa, bo rzeczywiście jesteśmy słabi nie jesteśmy wartościowym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Nawet w dzisiejszym stanie, kiedy jest Europa znacznie słabsza od Stanów Zjednoczonych, jesteśmy bardzo ważnym partnerem, chroniącym interesy między innymi amerykańskie tutaj, w tej części globu ziemskiego. Tu nie ma żadnych problemów z tym względem. Natomiast Amerykanie domagają się od Europy, żeby była równorzędna NATO, tak jak Stany Zjednoczone, żeby siła Europy równoważyła siłę Stanów Zjednoczonych. Do czego jest jeszcze daleko tam. Eksperci obliczyli, że z takim stanem możemy mieć do czynienia dopiero w wieku w roku 2035-2040, więc to zajmie nam dużo, długi czas, ponieważ taka różnica potencjałów jest, charakteryzuje nawet przepaścią między niektórych obszarach. W niektórych obszarach Stanów Zjednoczonych to jest ich potencjał to jest 90 albo 80% potencjał całego NATO. W związku z tym zajmie nam rzeczywiście dużo czasu, żeby to uzyskać, no, zwłaszcza jeśli chodzi o rozpoznanie satelitarne. Amerykanie dysponują armią 250 satelitów, które kontrolują każdy centymetr globu ziemskiego. My tego nie mamy. Wszystkich Czy problem... jest kilkadziesiąt dziesiąt ledwie. Czy problem... to, to na przykład nie mamy transportu strategicznego. Ameryka ma oczywiście i korzystamy z amerykańskiego transportu strategicznego inne państwa NATO, ale musimy zbudować własny i tak dalej. Na no ile Panie Półkorniku ten program SAFE, który też nabiera tempa, jego realizacja tutaj nad Wisłą w Polsce, może się przyczynić do zmiany tej dysproporcji NATO, Stany Zjednoczone, Unia Europejska w NATO? Oczywiście taki był zamysł zresztą tego programu, który dotyczy prawie 20 państw Unii Europejskiej. Będzie SEFI 2, który obejmie jeszcze więcej państw prawdopodobnie, bo już bo kraje, kraje, które nie wzięły udziału w tym SEF 1, chcą wejść w program SEFI 2, więc to było zamysłem, żeby podnieść pod potencjał obronny całej Europy po to, żeby zrównoważyć w perspektywie potencjał militarny Stanów Zjednoczonych, żebyśmy nie byli tym młodszym partnerem dla Amerykanów. Nie? Także tak czy inaczej to jest wzmocnienie całej Europy versa, w stosunku vis -vis do Stanów Zjednoczonych. Ja nie widzę tutaj e, żadnej sprzeczności, jest tutaj synergia w nie. tym obszarze. Czy spodziewa się pan, panie bułgowniku, reakcji Amerykanów, tak, tak w nawiązaniu do tej współpracy również polsko-amerykańskiej dwustronnej reakcji na zapowiedź odtajnienia aneksu do raportu o likwidacji WSI? No z punktu widzenia służb amerykańskich, które znam bardzo dobrze, bo przez wiele lat współpracowaliśmy bardzo ściśle z służbami amerykańskimi, realizując dziesiątki, nie setki wspólnych operacji wywiadowczych. Więc tego było naprawdę dużo i znam ludzi i służb. No, osłabianie polskich służb specjalnych nie służy sojuszowi polsko-amerykańskiemu. Oni chcą mieć w Polsce silnego partnera. Był taki czas, gdzie naprawdę ten sojusz polsko-amerykański, w tym praktycznym wymiarze, po prostu był realizowany poprzez współpracę służb, bo innych możliwości nie było. Więc tutaj tak naprawdę tylko służby w tym obszarze działały. No, to jego typu działanie, jak ujawnienie tego raportu, osłabia służby. Chociażby z tego punktu widzenia, kto będzie chciał współpracować z takimi służbami, które ujawniają wszystko, co tylko mają. To mieliśmy już po lustracji, to mieliśmy już po ujawnieniu e, zbioru zastrzeżonego IPN. Po prostu ludzie, do których docierali oficerowie służb, prosząc ich o pomoc, odmawiali, mówiąc nie będę współpracował ze służbami polskimi, ponieważ te służby nie są służbami tajnymi, ujawniają swoich współpracowników. To jest druzgocące, to jest katastrofa dla służb. Powielanie tego samego modelu to szkodzenie polskim służbom, szkodzenie polskim interesom narodowym. To dlaczego Pana zdaniem prezydent Karol Nawrocki tak silnie związany z, ze Stanami Zjednoczonymi, z aktualną administracją amerykańską, z prezydentem Donaldem Trumpem rozważa i właściwie już realizuje ten plan ujawnienia tego, tego dokumentu? To jest poważny błąd. Myślę, że nie konsultował się z Amerykanami w tym zakresie. Myślę, że ta miłość, przyjaźń jest dość jednostronna. Nie widzę tutaj jakiejś wzajemności w stronie amerykańskiej. Natomiast jeśli chodzi o to, co robi, no to jak sam ujawnił pan Senckiewicz, no to jest za jego poradą. Zatem on optował wielokrotnie, namawiał do tego, tak jak namawiał wcześniej, żeby prezydent zawetował sejf. On sobie przypisuje zasługę, że prezydent zanotował safe. on sobie przypisuje zasługę, że oficerowie polskich służb nie dostali nominacji, nie dostali odznaczeń państwowych i tak dalej. To jest zły duch Pałacu Prezydenckiego. No, no Słowo Mirceńskiowicz mi nie jest że daje już. czas dobry, żeby odwrócić się po prostu od tego typu doradców. Słowo Mirceńskiowicz Natomiast... nie jest już szefem bbn Wiemy o tym po złożeniu dymisji wczoraj. Co możemy powiedzieć o jego no, tymczasowym na razie następcy? No, jest to oficer, który był w Urzędzie Ochrony Państwa oficerem kontrwywiadu potem tym służbach wojskowych pracował w wywiadzie, no zna służbę. Nie sądzę, żeby był szczęśliwy z tego powodu, co się obecnie dzieje. Nie każdy oficer, każdy człowiek służb rozumie, że to jest działanie osłabiające służby, a na sercu każdego oficera, rozumie interes państwa, jest to, żeby służby były jak najmocniejsze. Więc ja nie wyobrażam sobie, żeby on popierał tego typu e, posunięcia. Oczywiście to jest posunięcie e, po to, żeby za, zam, zamęcić tutaj w Polsce, żeby, żeby stworzyć jakiś zawęd, e, e, ponieważ e, jest to element walki politycznej. Nie wydaje mi się, żeby rolą prezydenta państwa polskiego było zdużament chaos wewnętrzny, osłabianie służb. Nie wydaje mi się, że był dobry wybór. Rolą prezydenta jest jednoczenie narodu, jest być ponad podziały polityczne, być prezydentem wszystkich Polaków, a nie jednej opcji politycznej. Chociaż uważam, że to też nie służy PiSowi, a ja nie opcji prawicowej, ponieważ oni też są patriotami i są silnej Polski. Dzisiaj żyjemy, już nie tylko dzisiaj, od kilku dni sprawą kryptoaktywów, kryptowalut i, tej, i, i tą aferą, która nam się na horyzoncie rysuje, nazwaną publicystycznie aferą Zonda Krypto. Temat dla służb także, zadanie dla służb. A, no może, a może to jest, panie pułkowniku, jednak no, też taki temat, przy którym służby muszą bić się w swojej piersi? Nie sądzę. Nie sądzę. Tutaj jeśli chodzi o komunikat Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego to jednoznacznie pokazuje, że oni sygnalizowali, że coś jest nie tak, że to jest niebezpieczna sprawa. Jest to kwestia oczywiście ocenna jak służby działały w tym zakresie, bo dzięki polityków zwłaszcza prawicowych ma tutaj inne zdanie. Natomiast z mojego punktu widzenia na odpowiednim etapie były sygnały ostrzegawcze. Druga sprawa. Jest to podmiot, który nie jest podmiotem polskim. Od początku było wiadomo, że jest rejestrowany gdzieś w Estonii, jest częścią jakiegoś większego konglomeratu. I na tym państwo polskie nie ma żadnej kontroli. Więc ludzie, to ludzie inteligentni, wykształceni, którzy inwestowali pieniądze w tak ryzykowny interes, no tak naprawdę uprawiali hazard, no, to też na własny koszt i własne ryzyko. No, w każdym razie państwo ma też obowiązek chronić interesy ludzi, którzy nie są roztropni dysponowaniem swoimi pieniędzmi tutaj nęceni jakimiś wyjątkowymi zarobkami. Zresztą to nie jest pierwsza afera w Polsce. Przypominę Ambergold, gdzie ci ludzie, którzy zainwestowali w Ambergold, byli nęceni jakimiś nieprawdopodobnie wysokimi zarobkami. Wiadomo, że do tego trzeba podchodzić podejrzliwie, ale państwo musi chronić również takich obywateli. Tu nie widzę żadnego problemu. No, jest to w tej chwili zadanie dla służb, dlatego że zdaje się, że szef tego... Tej, tej, tej giełdy kryptowalutowej, zbiegł do Izraela, śladem Baksika i, i, i Jawońskiego. To jest jakiś kierunek ucieczek, bo wiadomo, że stamtąd nie ma, jeżeli ktoś jest obywatelem Izraela, to nie może być wydany innemu państwu, więc jest to bezpieczny kierunek ucieczki. No, to wygląda na to, że jeśli będzie europejski nakaz aresztowania, to on się już nigdzie nie uda. Poza Izraelem. I będzie żył sobie w Izraelu. Hmm. Porównuje pan to, co się dzieje teraz do afery Ambergold. Nie po raz pierwszy takie porównanie się pojawia. No ale to, co różni obie te sprawy, to to, że to z czym mamy teraz do czynienia dzieje się w realiach wojny za naszą wschodnią granicą i tych działań również dywersyjnych, których jesteśmy obiektem tego ataku ze strony Rosji. Ten wątek rosyjski dla Pana jest wart sprawdzenia, wyeksploatowania. Rzeczywiście dostrzega Pan tutaj jakiś możliwy udział i zaangażowanie służb rosyjskich? No Potencjalnie trzeba brać to pod uwagę. Oczywiście, że tak. To nie ulega wątpliwości, że robia, Rosja robi wszystko, co tylko możliwe, żeby nam zaszkodzić, również prowadząc tego typu operacje finansowe. Tego nie można wykluczyć. To trzeba odpowiednio sprawdzić. Jest też kwestia oczywiście wątku, wątku izraelskiego, który jest teraz... Ewidentny i to też trzeba sprawdzić, stąd też ola służb, żeby to sprawdzić, przynajmniej zapytać kolegów z Mossadu, co się wyprawia, co się dzieje. Jak to jest, że złodzieje, przestępcy uciekają do, do Izraela i unikają odpowiedzialności karnej. Więc to, to jest kwestia też do rozmów między służbami, między Ministerstwami Spraw Zagranicznych, bo to fatalnie oddziaływuje na wizerunek Izraela. No nic gorszego nie może być dla Izraela jako zbiegowisko przestępców z różnych rejonów świata. Co to się dzieje? Fatalne. Co się dzieje, co się wyprawia? Te pytania zostają na razie bez odpowiedzi. Za udzielenie odpowiedzi na wszystkie inne zadane w tej rozmowie bardzo dziękuję. Był z nami pan pułkownik Andrzej Derlatka, były szef Agencji Wywiadu, były polski ambasador w Korei Południowej. Dobrego popołudnia Dziękuję życzę. bardzo. Do usłyszenia. Zajem. Maciej Wolny ze mną w studiu. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry. Za chwilę Na moim miejscu. Jak najbardziej. Właśnie ten uśmiech między innymi z tego powodu, z tego powodu, że się widzimy i z tego powodu, że mamy wiele propozycji dla naszych słuchaczy Bo w polskim Rady 24. przeprowadzisz naszych słuchaczy, będziesz im towarzyszył w tym hmm. piątkowym, popołudniowym czasie. Tak jest. Choć politycznie Kamil Szewczyk dzisiaj przede wszystkim, ale to też powiemy o tym. Ja mam taką propozycję, żebyśmy Słucham. wyobrazili sobie taką sytuację, że jesteśmy żołnierzem, żołnierką sił specjalnych amerykańskich. No i mamy brać udział w operacji odbicia prezydenta, zatrzymania prezydenta Wenezueli, Nicolasa Maduro. Mhm. Co robimy w tej sytuacji? Obstawiamy. Idziemy do zakładu Bukmacherskiego, <laughs> drodzy państwo, i obstawiamy, że no zostanie konsekwencje odsunięty tego... od władzy są o tym, bolesne. Są bolesne, o tym będziemy mówić w Polskim Radiu 24 o 16.47. Wojciech Cegielski o tej sytuacji między innymi opowie i te międzynarodowe sprawy przede wszystkim wokół Stanów Zjednoczonych. A politycznie, kto nas odwiedzi? Będą się kręciły. Jeżeli chodzi o politykę, Kamil Szewczyk, tak jak mówiłem dzisiaj, prowadzącym o 16.33, gościem będzie Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego z Polski 2050. Już zmierzam do 17.33, czyli druga odsłona tej politycznej rozmowy. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Zostaję Wolny studio. zostaje z Państwem. Ja się żegnam. Ewa Pasążnik. Do usłyszenia.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 Autopromocja.